Witam wszystkich podróżujących. Jesteśmy podróżującymi. Staropolskie słowo użyte w naszej Biblii mówi, że jesteśmy pielgrzymami. Dzisiaj pielgrzymka wcale nie oznacza zawsze pieszej wędrówki w pocie czoła. To jest czasami lot wygodnym samolotem i jazda szybkim pociągiem. Ale jesteśmy tymi, którzy podróżują przez życie. Drogą jest Jezus. Nasza podróż to jest poruszanie się w Jezusie, w Chrystusie, w Nim To jest nasza podróż Punktem startowym tej podróży jest, był moment W którym spotkałeś się z Bogiem zmieniającym Twoje życie Czy był taki moment? Bóg zmienił Twoje życie, dlatego że powiedziałeś Powiedziałaś, tak Boże chcę I To jest ten moment startowy, kiedy rozpoczęliśmy naszą podróż w Jezusie Co jest celem finalnym? dokąd to podróżowanie w Jezusie ma nas doprowadzić. I pewnie, gdybym przeprowadził teraz ankietę, albo na szybko zapytał, większość z nas powiedziałaby, no, bycie w niebie, na zawsze z Ojcem w chwale i z aniołami i w ogóle. No tak, to jest jakiś cel, który Bóg daje nam ze względu na to, że Chrystus umarł za nas, odkupił nas i cena za nasze grzechy została zapłacona. Ale czy wiecie, że to nie jest wcale jedyny cel, o jaki Panu Bogu chodzi w tej podróży? Czy wiecie, że Panu Bogu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby każdy z nas w końcu po jakichś tam życiowych perypetiach i trudach, ale jednak znalazł się w niebie? Bogu wcale nie... Oczywiście chodzi mu o to, żebyśmy byli razem z Nim na wieczność, ale to nie jest ten jedyny cel i nie ma już żadnych innych. Jezus jest drogą i będąc w Nim... Prowadzeni mamy być i dochodzić mamy do celów, które On wyznacza nam tu i teraz, w tym życiu, na tej ziemi. Do celów, do powołań, do obdarowań i do poznania Jego woli. A więc nie tak, przejąłem Pana Jezusa, jestem zbawiony, a więc tylko, aby wytrwać w tym, co już mam i tak sobie przeżyję to życie w miarę spokojnie, aby nie utracić zbawienia i w końcu kiedyś umrę, prędzej czy później, no lepiej później, bo jednak to życie na ziemi bywa dość fajne. Jak mi jest źle, to chciałbym szybciej. Jak mi jest lepiej, to Panie Boże, jeszcze trochę przedłuż. Mamy tak, jak nam dokuczy coś, nie mamy takiej myśli, Boże, byś, byś mnie zabrał, bo mi tak źle tutaj jest. To tak mam. Znajcie się. Chyba każdy czasami ma takie momenty. Ale to jest podróż. I takim pięknym Obrazem, który opowiada nam o podróży ludzi, którzy wyszli z punktu startu i zostali skierowani do pewnego celu, jest obraz Izraela, który wyszedł z Egiptu. To był punkt startowy, noc wyjścia, święto Paschy. Oni wyszli z Egiptu i to jest obraz tego, jak my wychodzimy, rozstajemy się ze starym życiem, wchodzimy w nową duchową rzeczywistość. Wchodzimy w nowe powołanie. Wręcz w nową tożsamość nas samych. Stajemy się nowym nowym stworzeniem. Ubieramy się w nowe ubranie, nowe szaty. Idziemy nową drogą. Mamy mieć odnowiony, nowy sposób myślenia. To jest to, do czego nas Bóg powołuje. To jest ten moment startu, Oczywiście w trakcie tej podróży się zmieniamy, ale ważne jest to, abyśmy doszli do miejsca, które Bóg nam przeznacza jeszcze w czasie naszego życia. Jezus powiedział, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tak więc pamiętajmy, że to jest bardzo istotna myśl i prawda. W takim Negatywnym przykładem człowieka, który w młodości chodził z Bogiem, w dojrzałości wspaniale posługiwał się darami, mądrością, którą Bóg mu dał był król Salomon, ale pamiętamy, co stało się pod koniec jego życia. Salomon odstąpił od Boga i na ten przykład jeszcze za chwilę się powoła. Celem i miarą wyznaczoną Izraelitom przez Boga było dojście do Kananu, do ziemi obiecanej, tak? Zgadza się? Wyszli z Egiptu i ta trasa była bardzo spokojnym krokiem na cztery dni. Bardzo spokojnym krokiem bez forsownego marszu, bez przesilania się w ciągu czterdziestu dni. Te parę milionów ludzi mogło się przemieścić do kanału. Zajęło im to jednak lat 40. A z jakiego powodu? No to przeczytajmy, co się stało. I przeczytamy fragment z pierwszego listu Pawła do Koryntian, rozdział dziesiąty. Zachęcam, abyśmy to miejsce otworzyli. Pierwszy do Koryntian, rozdział dziesiąty. I pierwszych trzynaście wiersz. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni lub też zanurzeni zostali,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 Wiecie, potrzebujemy informacji od Boga. Informacji, o co w ogóle chodzi w tym życiu. Kim jesteśmy my, kim On jest, czego od nas chce, jaka jest przyszłość tej ziemi, jaka może być przyszłość nasza, nasza dobra lub zła, co On może w naszym życiu zrobić, a czego nie chce zrobić, co jest Jego wolą, a co nie jest Jego wolą. Informacja, objawienie, przesłanie, pewna wiedza, nauka pańska. To jest to, co Bóg chce do nas powiedzieć, przekazać, Informacja drugi rodzaj tego, czego potrzebujemy od Boga, to jest zachęta. To jest dla Ciebie. To jest możliwe. To jest realne. To jest przygotowane specjalnie dla Ciebie. Mam dobry plan. Mam siły dla Ciebie. Mam dobre pomysły. Jeśli pójdziesz za mną, to wszystko, o czym wiesz z informacji, stanie się Twoim udziałem, Twoją własnością. Zachęcam Cię. Uwierz. uchwyć się. Wytrwaj. Zadziałaj inspiracja zachęta, inspiracja, poklepanie po plecach dobre słowo potrzebujemy tego wszystkiego. zachęta ale po trzecie i Bóg w swojej mądrości tak skonstruował swoje słowo Jezus tak konstruował swoje kazania i tak też apostołowie konstruowali. potrzebujemy również uwaga, ostrzeżenia potrzebujemy ostrzeżeń gdyby nie ostrzeżenia wielu z nas mogłoby stracić życie na przykład, uwaga, wysokie napięcie Gdyby nie było tej tabliczki, wielu z nas mogłoby dotknąć tego drutu, tego płotu i co? Znak stop na drodze. Trucizna na opakowaniu. Ostrzeżenia. I Bóg też kieruje do nas ostrzeżenia, dzięki którym możemy uniknąć złych sytuacji, łapek, sytuacji trudnych, sytuacji, w których możemy ponieść szkodę. A więc informacja, zachęta i ostrzeżenie. I nie wiem, co dzisiaj, w jakich proporcjach dzisiaj więcej odbierzesz czy odbierasz. Ale ja w tej chwili, ten fragment, myślę, jest bardziej dla nas ostrzeżeniem. Zgadza się? Jest w nim informacja, jest w nim zachęta, ale jest też pewna doza ostrzeżenia. Uważaj, uważaj. Ale to jest bardzo pocieszające uważaj. Dlatego, że nie musisz już sam na własnej skórze przerabiać tych wszystkich błędów, tych wszystkich trudnych sytuacji, tych głupich decyzji, bo ktoś już to niestety dla nich, ale stety dla nas przerobił, przeszedł. A więc nie musimy tego powtarzać. To jest dla nas już tylko, jak czytaliśmy wzór ostrzegający. To jest wspaniałe, że są wzory ostrzegające. Jest informacja, jest zachęta i są wzory, które mówią uważaj, uważaj. Cytaliśmy, że większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich zaległy pustynie. Tak naprawdę wiemy, że w zasadzie nikt powyżej 20 roku życia poza Jozuem i Kalebem, nikt z tego pokolenia, które wyszło z Egiptu do, Egiptu do ziemi Kanan, ziemi obiecanej, nie dotarł. I to jest pewnego rodzaju tragiczna, tragiczna informacja i bardzo tragiczne ostrzeżenie. Jak to możliwe, żeby ten olbrzymi naród, który wyszedł z Egiptu, doświadczył takich cudów, no słuchajcie, plagi egipskie wyobrażacie sobie takie coś? dziesięć plag, plaga za plagą w końcu Faraon mięknie wypuszcza ich za chwilę wody morza się rozstępują, idą suchą stopą przez dno, przechodzą na drugą stronę, wojsko Faraona zalane, pieśnie chwały i radości, wyobrażacie sobie, żeby po takiej dawce energii, po, takiej zakręcie, po takich zachęcie, po tak samowitych cudach jeszcze wątpić? I jeszcze narzekać? Jeszcze mieć wątpliwości? Mówimy sobie, niemożliwe, co to za ludzie? Ale chciałem wam powiedzieć, że wcale nie jesteśmy tak bardzo różni od nich. I choć wydawać nam się może, że jesteśmy lepsi, to mam szczere wątpliwości, czy tak naprawdę jest, jeśli chodzi przynajmniej o mnie samego. Dobrze, że nie mówicie amen, to mnie zachęca, ale ja sam je sobie mówię. Co się stało? Wiecie, zmagamy się... I teraz powiem z dwojakimi problemami, jak Mówię, trojaka, trojaka aktywność Boga, teraz teraz dwojaki problem. Każdy z nas ma jakieś swoje osobiste słabości. No może niektórzy z nas nie mają, niech podnoszą rękę. To jest prawda banalna, Ameryki nie odkrywam. Każdy z nas ma swoje słabości. Charakteru, nawyków, zachowań, może niepochwalony język, może zbyt gwałtowne reakcje, może egoizm, lenistwo, może niechęć. Różne, różne przypadłości nas dotykają. Porządliwości, rozbiegane myśli, brak kręgosłupa moralnego, chwiejność, kompromisowość. No, mógłbym jeszcze parę dorzucić. To są nasze osobiste słabości i one gdzieś są pewnym bagażem w nas, którego musimy się pozbywać, zewlekać z siebie. Biblia mówi, zewleczcie z siebie starego człowieka, zewlekajcie. To jest tak, jakbyś brudną, śmierdzącą koszulę miał zdjąć. Bóg widzi ją, jaką brudną i śmierdzącą, dlatego że ona jest taka fajna, tak dobrze na mnie leży, świetnie się w niej czuje. I nic nie czuje, poza tym, że się świetnie w niej czuje. Bóg mówi, śmierdzisz. Inni ci mówią, śmierdzisz. Zmień tą koszulę. Ale już dlaczego? No jest fantastyczna. Tyle lat już nie chodzę i śpię i w ogóle wszystko robię. Są takie przypadki. Więc to jest jednego rodzaju słabość. My sami, dla nas samych. Jesteśmy pewnym balastem. Ale jest jeszcze druga przypadłość. To jest przypadłość wspólnotowa. Wpływamy na siebie nawzajem. I możemy wpływać dwojako. Dzisiaj takich używam. Mam nadzieję, że nie, nie za bardzo zawiłych sformułowań. Możemy wpływać dwojako albo trojako. Możemy wpływać pozytywnie, negatywnie, albo nijako. Nijako to chyba też nie jest za bardzo pozytywnie. Dobra, dwojako. Pozytywnie albo negatywnie. Możemy podkręcać, podnosić na duchu, zachęcać, albo możemy zniechęcać, gasić, łamsić. Mając te swoje osobiste słabości, które każdego z nas gdzieś tam bolą, gniotą i ciągną trochę w dół, troszkę opóźniają ten marsz, tą podróż na drodze, którą jest Jezus, Dołączywszy wpływ innych ludzi, mamy wypadkową tego, co się dzieje w naszym życiu. Jeżeli jesteśmy blisko Boga, On pozwala nam te ciężary zrzucać, daje nam siłę, abyśmy szli dalej. Jeżeli otoczeni jesteśmy pozytywnymi ludźmi, którzy mają na nas pozytywny wpływ i my też wywieramy pozytywny wpływ na innych ludzi, którzy otaczają nas, to już jest dużo. Bo jest szansa, że ja Tobie dziś pomogę, Ty jutro mi. Dziś Ty jesteś słabszy, ja Cię zachęcę, jutro może ja osłabnę, Ty mnie zachęcisz. Ale jeżeli ja jestem słaby, ty jesteś słaby, to możemy sobie tylko ponarzekać. I to nam nic nie da. Albo na, da nam coś, czego byśmy nie chcieli. Opóźni nas. spowolni nas. osłabi nas. Jakiego głosu słuchamy dzisiaj? Czy słuchamy głosu zachęty od Boga i czy słuchamy głosu zachęty od braci i sióstr? Czy też słuchamy głosu, który budzi się w nas? I zaraz zilustrujemy to na tym cytowanym przykładzie, który mówi, że nie jest fajnie, nie jest dobrze. Miało być lepiej, jest źle. I też możemy słuchać innych, którzy mówią a, coś tu jest nie halo. Czy też pójdziemy za Bogiem, za pozytywną zachętą? Pójdziemy za tym, co buduje, przynosi Bogu chwałę, za tym, co nas podnosi. To jest nasz wybór, a celem jest osiągnięcie miejsc, które Bóg nam przeznaczył, każdemu z nas, naszych powołań, naszej miary wzrostu chrystusowego, naszych obdarowań. Miejsca, w którym Bóg chce Cię widzieć. Czy jesteś pewny, że jesteś w miejscu, w którym Bóg chce Cię widzieć? Albo czy wiesz, że jest miejsce, jest cel, do którego Bóg Cię powołuje do, do którego masz zmierzać? Fragment ten, który czytaliśmy, jest właśnie wzorem ostrzegającym. Tak jak mówi werset szósty, to stało się dla nas wzorem ostrzegającym. I ja wierzę, że przychodzi taki czas Bożych zmian w życiu człowieka. Oczywiście tą najważniejszą zmianą jest nawrócenie. Decyzja tak, Boże, pójdę za Tobą, oddaję Ci moje serce, moje życie, ale czasami wydaje nam się, że to już jest wszystko. Nie, to jest początek. To jest, tak jak wyjście z Egiptu było początkiem, oni musieli pokonać cały dystans, tak samo nasze życie składa się z odcinków, z etapów. I każdy z tych etapów powinniśmy przejść w Chrystusie tak jak On nas prowadzi tak jak daje nam siłę, światła, mądrości zrozumienia, poznania woli Ojca i fragment ten mówi o pewnym rozdwojeniu jakie może być w człowieku wiecie, kiedy czytamy, czytaliśmy te wiersze i kiedy też zaglądałem do historii opisanych w księgach mojżeszowych, które te wiersze streszczają to zauważyłem znamienną rzecz że w zasadzie Izraelitom nie chodziło o kwestionowanie w ogóle istnienia Pana Boga ani nie chodziło im o to, że to nieprawdziwy Bóg się Mojżeszowi objawił. Oni raczej kwestionowali sytuację, w jakich byli. Kwestionowali sytuację. Skłaniali się ku bawochwalstwo generalnie. Te, te problemy wywołane były tym, że nie podobały im się sytuacje, w jakich byli, okoliczności, w jakich się znaleźli. Mojżesz im opowiada o jakiejś ziemi obiecanej, mlekiem i miodem płynącej, Bóg czyni niesamowite rzeczy i nagle jesteśmy już drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy miesiąc na pustyni i ani widu, ani słychu tej ziemi obiecanej, kamienie, jakaś, jakaś sucha trawa, palące słońce, mało wody i gdzieś tam jakieś nieprzyjazne ludy dookoła. O co tu chodzi? Gdzie jest to mleko i miód? Nie podobała im się sytuacja, w jakiej się znaleźli. Nie rozumieli sytuacji, w której byli. Nie rozumieli Bożego planu, nie rozumieli... I zaczęli to kwestionować. Jeśli czegoś nie rozumiemy, zaczynamy to kwestionować, dyskutować, spierać się z tym. Nie podoba mi się to. Dlaczego mnie to spotyka? Czy naprawdę Bóg w tym jest? Gdyby Bóg był w tej sytuacji, czy musielibyśmy tak cierpieć? Gdyby Bóg był w tym wszystkim, dlaczego mnie to spotyka? Przecież obiecał mnie chronić, błogosławić. Przecież obiecał, że wszystko będzie dobrze. O, gdzieś nawet brat Paweł mówi, że gdy modlimy się w imieniu Jezusa, tak jak Jezus, On już dziękował, że został wysłuchany, a ja co? Modlę się. Jestem w tej sytuacji, stoję. Dobrze, że jest historia o tym sędzi. Bóg zachęca do wytrwałości, ale nie porównuje sędziego do Boga. To jest bardzo dobra, celna puenta z tej przypowieści. Bóg zachęca do wytrwałości. Ale kwestionujemy sytuację, w jakich znajdujemy się. Nie podoba mi się to. Tak mówili Izraelici. Kwestionowali też osoby, które były odpowiedzialne Za to, że znaleźli się w tej sytuacji No, Mojżesz zebrał najwięcej Aaron oberwał, Miriam Czasami starsi Generalnie to wy, to Bóg, wasz Bóg i wy I teraz jest tutaj wymienionych pięć wzorów ostrzegających Jeżeli zdołaliście policzyć, jest ich pięć Pierwszy opisany jest w wersecie szóstym Czytaliśmy o pożądaniu złych rzeczy Jakie to były złe rzeczy? Co oni pożądali? Co było takie złe? Jeżeli zajrzymy do tych historii, to dowiemy się, że pożądali takich rzeczy jak mięsa, ryb, darmowych ryb, ogórków, dyni, porów, cebuli i czosnku. Powiedzcie mi, co złego jest w ogórkach? Co złego jest w rybach darmowych? Pewnie łowili je w Nilu. Co złego jest w dobrym jedzeniu? No, chyba nic. W dobrym jedzeniu nie ma nic złego. Ale Biblia nazywa, nazywa tą sytuację pożądaniem złych rzeczy. Dlatego, że myślami, myśląc o tych dobrych rzeczach, wracali do złego miejsca. Wracali do miejsca niewoli, wracali do Egiptu. Te dobre rzeczy kojarzyły im się ze złym miejscem. Nie widzieli możliwości, że w tym nowym miejscu będą mieli to samo albo jeszcze lepiej, ale ponieważ były chwilowe trudności, ich myśli i serca kierowały się do Egiptu. Tam było lepiej. I dlatego Bóg nazywa te rzeczy złymi w tym momencie. Bo w tych okolicznościach, w tej sytuacji nie było to dla nich dobre. Dlatego, że to ich demotywowało. To ich rozbijało wewnętrznie. Nie rozumieli sytuacji, w jakiej byli. I dlatego chcieli tę sytuację zmienić na swój sposób. Najprościej jak tylko można. Wróćmy. To nie jest daleko. Parę dni jesteśmy na miejscu. No pewnie znów wrócimy do pracy. Ale będzie, słuchajcie, mięso. Ryby za darmo. Ogórki. Jakie te ogórki są pyszne, soczyste. Na tej pustyni mamy spieszchnięte usta, suche gardła, dynie, cebula, czosnek. Same przysmaki. Bo tu tego nie mam. Bóg nam tego nie daje. Co to za Bóg? A może ci ludzie nas zwodzą? Może Mojżesz jakiś interes ubił z Faraonem po cichu? Spiskowe teorie, podejrzliwość, szukanie coraz dziwniejszych rozwiązań. Wiecie, internet na przykład jest wspaniałym narzędziem. Można znaleźć wiele cennych skarbów, ale można znaleźć tam tyle dziwacznych rzeczy dotyczących na przykład Biblii, chrześcijaństwa, przeszłości, przyszłości, osoby Jezusa, Kościoła. Możemy na przykład dowiedzieć się dokładnie w procentach, ile ludzi wejdzie do nieba. Są eksperci od tego, o przecinku nawet. Ciekawe. Nie, nieciekawe. Więc pożądanie złych rzeczy, które same w sobie nie muszą być złe, ale mogą wywoływać złe skojarzenia Złe połączenia w sercu, w umyśle, w emocjach. Rozumiecie to. To musi być odcięte, bo nie dojdziesz do swojego kananu. Nie żałuj przeszłości. Przed Tobą jest lepsza przyszłość. To jest Boży cel dla każdego. To jest nasza podróż w Jezusie. Dalej siódmy werset. Nie bądźcie też Bowo No to chyba wiadomo, jesteśmy protestantami i to takimi zreformowanymi, najbardziej chyba jak można. Ani śladu babuchwalstwa. Jakieś obrazy, widzicie? O, są jakieś. Ale to nie są kultowe obrazy. Rzeźb, nic z tych rzeczy. Brzydzimy się tym. Babuchwalstwo niekoniecznie musi oznaczać kłaniania się przedmiotom. I dla nam o tym dość jasno mówi. Chciwość, na przykład, nazwana jest babuchwalstwem. Ciekawe. W gruncie rzeczy, czczenie nie samego Boga, to jest babuchwalstwo. Ale w tej historii, o której pisał Paweł, usiadł lud, aby jeść pić i wstali, aby się bawić. Wiecie, to była zabawa ku czci Boga. A właściwie to była zabawa, święto zwołane przez Arona, który poszedł na kompromis, ugiął się przed żądaniem ludu. Mojżesz gdzieś tam na górze choreb się zapodział, długo go nie było. Ludzie stracili wiecie, pewność tego, co się stało z tym Mojżeszem, który nas wyprowadził z Egiptu. Aron zrobił posąg, ludzie chętnie ułożyli dary, zebrali mnóstwo złota. Słuchajcie, takiego cielca sobie wytopili. Musiało trochę pracy ich to kosztować. I Aaron mówi, to są bogowie wasi. I to jest rzecz ciekawa, że w języku hebrajskim słowo Bóg, Elohim, ma końcówkę im, oznaczającą liczbę mnogą. A więc słowo Elohim w języku hebrajskim ma taki rdzeń wieloosobowości. To jest ciekawa jest bardzo ciekawe słowo. W języku polskim możemy też znaleźć podobne słowa, na przykład niebiosa. Jedne czy więcej? Niby jedne, a jednak jest w nich jakaś, jakaś mnogość w tym, w tym wyrazie, w tym słowie. Ale nie o źródłosłowie dzisiaj będę mówił, nie o lingwistycznych niuansach. W każdym razie prawdopodobnie łatwiej im było oddawać Cześć własnemu wyobrażeniu Boga pod tą prawidłową nazwą. Wiecie, i to jest bawochwalstwo, które polega, że czcimy Boga tak, jak sobie Go wyobrażamy. Takiego, jaki jest nam wygodny. Takiego, jaki w tej chwili, w danej sytuacji nam pasuje. Nie takiego, jaki objawia się w Biblii i czego od nas oczekuje, żąda, mówi wprost, ale takiego, który w tym momencie jest łatwiejszy do przyswojenia. O, który nas nie potępi ostatecznie za to, co robimy. Przecież On jest miłosierny. I niektórzy ludzie twierdzą, wręcz mają w umysłach taką wizję, że Bóg to jest w końcu taka wielka, mega kosmiczna, taka puchata, misiowata przytulanka, która wszystkich kocha bezwarunkowo i wszystkich tak ogarnie tymi pluszowymi ramionami, taką bezwarunkową miłością, nie wspomni ani jednego grzechu i problemu. Przecież On jest miłością, nie ma w Nim cienia, ciemności. Przytulanka. Bóg nie jest przytulany. I babochwalstwo, to, któremu ulegli Izraelici i któremu czasami też my możemy ulec, a może ulegamy, polega na tym, że mamy niewłaściwe wyobrażenie na temat Pana Boga, Jego woli. I usprawiedliwiamy czasami swoje złe zachowania, mówiąc ach, ach, przecież ja czczę Boga. Ach, przecież ja chodzę do tego kościoła. Ach, przecież ja śpiewam takie wzniosłe pieśni. Ach, ja nawet do Biblii zaglądam. Tak, ale ta sytuacja, pamiętam jest wzorem ostrzegającym. Informacja, zachęta i, ostr i ostrzeżenie. To jest, to jest ten akcent położony dzisiaj w tym czasie na ostrzeżenie. Uważaj, czy naprawdę Bóg, którego czcimy, to jest Bóg naszych wyobrażeń, wizji, oczekiwań, ten, ta łatwiejsza wersja Boga, czy to jest ten prawdziwy, żywy Bóg. To jest niesamowite, że ci ludzie urządzili to święto na cześć Boga Elohim. Oni śpiewali, tańczyli, oni nie czcili Bogów Egiptu. Tylko sobie zmaterializowali w postaci cielca tego Boga Elohim i mówili, Oto jest ten. Bóg się tym brzydził. Własne wyobrażenie tego, jakim jest Bóg. Bez fundamentu słowa, bez roztropności, bez rozwagi. Biblia mówi o czymś takim jak prostackie spoufalanie się z Panem. W księdze przypowieści prostak spoufala się z Panem. Wiecie, my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby spoufalać się z świętym, Wszechmogącym Bogiem, który jest święty, święty, święty, którego otacza chwała, majestat, przed którego obliczem padają na twarz starcy postacie, aniołowie, którego otaczają seruby, którego otacza nierostępna światłość. My nie możemy zrobić z Niego Boga na posyłki, który nam pasuje i który nam wszystko wybaczy, przecież to jest ta przytulanka. Bóg jest też Bogiem sądu. I ciała tych ludzi zaległy pustynie, bo Bóg nie jest przytulanką. Tak, On Cię przytuli jako Ojciec. On Cię obejmie ramionami. Ale On chce, żebyś poznał Go takiego, jakim On jest. Jakim On jest naprawdę. I naprawdę, abyś wiedział, wiedziała, czego On oczekuje. I wtedy możesz się wtulić w Jego ramiona. Wtulić w Jego piersi. Tak jak Jan złożył swoją głowę na piersi Jezusa. Takiej niesamowitej, bliskiej relacji. Ale musisz mieć właściwe wyobrażenie Boga. Właściwe poznanie. To jest ratunek przed zwiedzeniem, błędem. Dalej czytamy, że nie oddawajmy się też przeteczeństwu. Werset ósmy oczywiście dotyczy to przede wszystkim sfery moralności, czystości seksualnej, ale nie tylko to, bo ta sytuacja odnosi się do nierządu kultowego proponowanego Izraelitom przez kapłanki moabskie. Na pograniczu Moabu Izrael się znalazł no i odkryli, że te dziewczyny są całkiem ładne zapraszają są gościnne, no to odwiedźmy, zobaczmy, co tam się dzieje. No i dali się zwieść. I tutaj chodzi też o przeteczeństwo duchowe, za które Bóg zesłał bardzo ciężką plagę na Izrael i Pismo mówi, nie wchodźcie w nierówne jarzmo z niewiernymi. Dzisiaj wielkim problemem na Zachodzie okazuje się coś, co było kiedyś lansowane przez lata, tak zwana Wielokulturo, wielokulturowość, multikulturowość. Możemy mieć różne zdanie na ten temat, czy to jest dobre, czy nie, czy to działa, czy nie. Są z tym określone problemy. Chyba wszyscy, którzy w miarę nadążamy za tym, co się dzieje na świecie, wiemy, o co chodzi. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby być sąsiadem kogoś, kto ma inny kolor skóry, czy nawet innej religii, pod warunkiem, że nie będzie to zagrożeniem i tak dalej. Wszyscy o tym wiemy. Natomiast nie możemy sobie pozwolić na wielokulturowość, multikulturowość w Kościele. Duchową multikulturowość. Bóg bardzo dbał o to, żeby Izrael, jest dla nas wzór, nie stał się narodem wielokulturowym, wieloreligijnym i wielonarodowym konglomeratem. Nawet jeżeli ktoś przyłączał się, ustawał się Izraelitą. Mężczyzna bywał obrzezany, kobieta była poddawana prawu mojżeszowemu. I to jest dobry obraz dla Kościoła, który jest ostrzegany, aby duchowo nie cudzołożyć. Dlaczego? Dlatego, że taka sytuacja może spowodować, że nawet po dobrym boju, po wielu latach twojego życia, taki kompromis może cię osłabić i spowodować, że wejdziesz w miejsce Salomona. O tym mówiłem wcześniej. Salomon dobry bój bojował, ale niestety nie do końca. Potknął się. Powodem było to, że pokochał wiele kobiet cudzoziemskich i one zwiodły jego serce. Oma miły go. Odwiadły go od Boga Żywego. My ja mężczyźni wiemy, jak dużą siłę wpływu ma na nas jedna kobieta. Dużą siłę może mieć. A co dopiero tysiąc kobiet? Pomnóżcie to. Dziewiąty werset mówi, ani nie kuśmy Pana. W wielkim skrócie już to jest sytuacja, w której próbujemy, na ile Bóg jest cierpliwy. To jest tak jak małe dziecko, które słyszy nie, choć tędy. Patrzy na mamę, tatę. I nóżkę przesuwa. Patrzy, jaka reakcja. O, nie ma reakcji. No to i dalej. I tak mieliśmy kiedyś z naszą kochaną córusią. Mogę powiedzieć na przykład? Basia umyła podłogę, świeżo umyta, mokra i mówi do tej małej naszej Natalki nie chodź teraz tędy, kochanie, bo jest mokro. Patrzy na mały cwaniaczek na Basie i tak, tup, już jest na tym mokre. Basia mówi nie chodź tędy, cofnij się. Znowu, tup. Tak kilka razy się powtarzało. Powtarzało, no i trzeba było zastosować środki bezpośredniego przymusu. Nie, nie, pasanie nie było aż takie potrzeby, ale trzeba było skonfrontować to kuszenie rodzica z tym małym rozumkiem, który przez to zmądrzał. Każda taka sytuacja może nas nauczyć bycia mądrzejszymi. Nie kuśmy Pana Boga, bo dostaniemy klapsa, a może potrzebujemy, ale Biblia mówi, nie kuśmy jest też niecierpliwienie swoją sytuacją narzekania swój los. O Boże, tak mi źle w tym życiu. Też czasami narzekam. Staram się narzekać sam, tylko kiedy jestem ze sobą. Ale nagle mi przed, przed, przed oczami obrazy chrześcijan. W stanie Orisa w Indiach, których kilkadziesiąt tysięcy od poprzedniego roku do dzisiaj mieszka poza domami, dlatego że, że fanatyczni hinduiści targnęli się na ich życie, zniszczyli kościoły, domy. Czy ja mam prawo narzekać? W lodówce jedzenie, w szafie ubrania, w baku paliwo, rachunki opłacone. Dziesiąty. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, poginęli z ręki niszczyciela. Szemranie to złe mówienie przeciw sytuacjom, w jakich jesteśmy. Tak, nie rozumiem sytuacji. Wyrwany jest z kontekstu dotychczasowego. Nie nadążam w tej podróży. Gubię się. Zaczynam narzekać. Bo to narzekanie polega na tym, że mówię tak, że inni słyszą. Och, to nie musi być głośny protest. To nie musi być jakieś, jakieś, wiecie, rewolucyjne antywystąpienie, jakaś taka demonstracja, kontestacja. Zaczynam mówić, nie podoba mi się, nie podoba mi się, to. jest niefajne, było lepiej, miało być lepiej, jest gorzej. O co chodzi? Co ty o tym myślisz? Też tak czujesz? Też tak widzisz? O, widzisz? Już, już jest nas dwóch. Ludzi doskonale łączy wspólna bieda, zła sytuacja. To jest silny sprzymierzeniec, ale do czasu. Złe mówienie przeciw sytuacjom, także przeciwko ludziom, zwłaszcza liderom, których obwiniamy za sytuację, tak, szef pracy, nauczyciel, rodzic, lider w kościele, starszy pastor, tak, to, to są osoby, które są odpowiedzialne i to przecież oni, oni to wszystko zrobili. Istocie jest to, jest to coś, co skierowane jest przeciwko Bożym planom, Bożym, Bożej woli, Bożemu objawieniu, gdy nie rozumiemy sytuacji, w jakiej jesteśmy. Gdy nie rozumiemy kontekstu, gdzie nie nadążamy za poznaniem, objawieniem woli Boże, możemy znaleźć się w miejscu, kiedy nasze usta zaczynają mówić rzeczy niepotrzebne, niewłaściwe. Jedenasty wiersz, kończąc już tę ilustrację, mówi, że jest to przykład i przestroga dla nas. I dobrą wiadomością jest to, że nie musimy przez to przechodzić, o tym już powiedziałem na początku, już to zostało przerobione. Dla nas jest to wzór ostrzegający, abyśmy mogli szerokim łukiem ominąć. I dzięki Bogu za to, że Bóg jest wierny jak czytaliśmy w wierszu 13 i nie dopuści, abyśmy byli kuszeni ponad siły nasze. Halleluja! Boże, jak dobrze, że jesteś dobry I że jesteś w stanie zaradzić mojej słabości, mojej głupocie, mojej niewiedzy, mojej ignorancji, mojemu lenistwu, mojemu egoizmowi, mojej cielesności, moim brakom intelektualnym, mojemu niewybaczaniu. Boże, jak dobrze, że jesteś w stanie zaradzić temu, jak dobrze, że jesteś w stanie z tych wszystkich sytuacji trudnych wyprowadzić mnie, zachować od zła. Jak dobrze, Boże, nie dopuścisz niczego, co jest ponad mojej siły, niczego, co mogłoby mnie złamać, zniszczyć i spowodować moje potępienie. Jak dobrze, Boże, że mogę na Ciebie liczyć. Jak dobrze, że nawet w tych sytuacjach, które chwilowo nie rozumiem, mamy prawo czasami czegoś nie rozumieć. Ale, Boże, będę Ci wierny, będę szukać Twojej woli, będę modlić się o poznanie i zrozumienie tego, o co Ci chodzi jakie wnioski mam ja z tego wyciągnąć co ja mogę zrobić, czego ode mnie oczekujesz nie będę wywierał presji na innych aby się zmienili, ja się będę zmieniał innych będę informował będę zachęcał, może ostrzegał ale to ja jestem tym, którego powołałeś i ja chcę iść przez tą podróż Jezusie Chrystusie do mojego kananu do mojego miejsca, które tam jest wyznaczone tam jest moje drzewo oliwne moja winorość. Moja winica, mój dom, moje pole, moje miejsce przeznaczenia. Idę ze wszystkimi, idziemy razem, ale tam jest moje miejsce. Niech nas Pan Bóg błogosławi. Pamiętajmy, informacja, zachęta i ostrzeżenie we właściwych proporcjach jest nam nieustannie potrzebne. Niech Was, kochani, Bóg błogosławi. Życzę nam czegoś, co Paweł napisał w liście do Filipian. Walczmy z połem o wiarę w Ewangelii. Amen.